program trzeci, Michał Nogaś. Dzień dobry Państwu, zaczynamy do południa. Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Zapomnik w Smoleńsku Monument Żołnierzy Radzieckich w Krakowie to propozycja Moskwy. Za moment ostry komentarz w sprawie tej oferty. Jest nerwowo, przyznają uczniowie. Właśnie się zaczyna egzamin kończący szkołę podstawową. Chlebem i pieprzem powitają ministra Szczurka w Jadłodajni w Krakowie. Jak go nie witać pieprzem, skoro jest autorem tego, że to wreszcie nabierze smaku i sensu. Prezydencki doradca krytycznie o propozycji Moskwy. Rosyjski resort kultury zaproponował wprowadzenie zasady wzajemności w kwestii pomników. Oferta Moskwy brzmi tak. Na lotnisku w Smoleńsku miałby stanąć pomnik upamiętniający ofiary katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. Z kolei w Krakowie pomnik czerwonoarmistów. Propozycję tę usłyszała wczoraj polska ambasador w Moskwie. Profesor Tomasz Nałęcz mówił w salonie politycznym Trójki, że rosyjska propozycja jest nie na miejscu, bo już 4 lata temu zapadły decyzję w sprawie pomnika w Smoleńsku. Mamy obietnicę najwyższych władz rosyjskich to umowy podpisany między rządem polskim a rosyjskim co do tego pomnika, więc ja nie wiem czym tutaj można byłoby handlować I zwłaszcza jako historyk, nie mogę zaakceptować sytuacji, że można było przehandlować ten pomnik smoleński nie? tych 96 osób w miejscu tej katastrofy, za jakiś monument w Polsce, który by fałszował historię Według oczekiwań Rosji pomnik czerwonoarmistów miałby stanąć na cmentarzu rakowickim w Krakowie, MSZ w Warszawie zapowiedział, że dziś odniesie się do informacji z Moskwy. Na ten moment przygotowywali się 6 lat, przed momentem prawie 350 tysięcy uczniów klas szóstych rozpoczęło pisanie egzaminu kończącego szkołę podstawową. Tuż przed wejściem na sprawdzian uczniowie z podstawówki numer 12 w Warszawie przyznawali, że nerwy są. Jakbym się mógł wyrazić, to czuję się jak prowadzony na sąd ostateczny. Wczoraj czytaliśmy to, co napisali w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i napisali, że starali się zrobić jak najtrudniejszy sprawdzian, a nie jak najłatwiejszy. Trzeba się, żeby się dostać, to trzeba mieć na przykład dobry wynik. Próbuj rejon, to jest okropna szkoła, a nie chcę tam jest. Trzeba mieć minimum 30 punktów, żeby dostać się do dobrego gimnazjum na 40. O dziewiątej zaczęła się pierwsza część egzaminu. To test z języka polskiego i matematyki, który potrwa 80 minut. Następnie będzie przerwa i o 11.45 uczniowie rozpoczną rozwiąz Pozywanie arkusza z języka obcego na to będzie 45 minut. Choć północ to miał być termin ostateczny, porozumienia nie ma. Negocjacje atomowe światowych mocarstw z Iranem nie zakończyły się. Rokowania w szwajcarskiej Lausanne nie zostały przedłużone. Dyplomaci już wcześniej sugerowali, że choć rozmowy są trudne, to postęp jest znaczny i uznali, że warto było zostać. Analityk BBC Kazranazi, który jest w Lozannie, mówił, że dla zwykłych Irańczyków te negocjacje są bardzo ważne. Mamy wrażenie, że cały irański naród śledzi to, co dzieje się w tym hotelu, bo jakość ich życia zależy od wyników tych rozmów. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Rosja, Chiny i Niemcy chcą powstrzymać Iran przed wyprodukowaniem bomby atomowej, jeśli rząd w Teheranie zgodzi się na ograniczenie programu nuklearnego, zachód będzie mógł złagodzić dotkliwe sankcje wobec tego kraju. To, jak i kiedy znoszone będą sankcje, było jednym z głównych problemów w negocjacjach Rafał Motriuk, polskie radio. Naleśniki będą z cynamonem, a dopiero nie zabraknie pieprzu. Dziś wchodzi w życie rozporządzenie, które cofa zakaz używania przepraw do potraw w tanich jadłodajniach pod groźbą cofnięcia państwowej dotacji. Z tej okazji dobaru mlecznego na osiedlu Kazimierzowskim w krakowskiej Nowej Hucie przyjedzie po południu minister finansów. Na obiad zaprosiły go kuchar, kiedy spróbował przyprawionych specjałów. A zostanie godnie przyjęty, zapowiada Waldemar Domański, twórca inicjatywy Narodowy Bar Mleczny, która w ostatnich miesiącach broniła smaku potraw. To jest jednak przedstawiciel rządu, więc chlebem, solą, no i pieprzem oczywiście, bo właśnie o ten pieprz rozchodziło w rozporządzeniu, które ukazało się jakieś parę miesięcy temu. Zostały wstrzymane przyprawy. W nowym rozporządzeniu ministerstwo daje zgodę na używanie w barach mlecznych takich przypraw jak imbir, tymianek, rozmaryn, lubczyk, cynamon, oregano, Brazylii. Jak kolendra i sos sojowy. Więcej pociągów i dodatkowe informacje na dworcach. Kolejarze przygotowują się do świątecznego szczytu przewozowego. Specjalne składy pendolino wyjadą już dziś. Okres świąteczny to dla kolejarzy bardzo pracowity czas i duże wyzwanie. Na torach pojawią się dłuższe niż zwykle składy oraz dodatkowe pociągi. Po raz pierwszy znajdzie się wśród nich Pendolino. To Wrocławia, Krakowa, Trójmiasta i Warszawy. One uzupełnią tą siatkę połączeń Pendolino, którą mamy na co dzień. Beata Czemerajda z PKP Intercity mówi, że zainteresowanie przedświątecznymi podróżami jest bardzo duże. Na tyle duże, że w niektórych pociągach może zabraknąć miejsc. Najwięcej osób planuje przedświąteczną podróż na czwartkowe poprzednie. Południe oraz na piątek. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. No i a propos: szykują się zmiany na antenie trójki w związku z nowymi obowiązkami Wojciecha Mana. W związku z częstymi podróżami redaktora, podczas których pełni on obowiązki maszynisty pociągu Express Intercity Premium radiowa trójka, Wojciech Hamana ma zastępować na antenie prezes zarządu PKP Jakub Karnowski. O 6 rano pan tak. prezes przyjdzie prowadzić ze swoimi płytami, tak? Pierwsza piosenka w audycji. Chyba wsiąść do pociągu. Nieważne dokąd, ważne, że szybko. Musieli mnie powstrzymywać, bo się rozpędzałem. Na wirażach, proszę pana, furkotało. A na wstecznym panie Jehowiusz? On ma, proszę pana, dzioby w dwa strony. Tam nie ma wstecznego, oba są do przodu. Dykcyjny wiersz. W czasie suszy so, sz, szosa sucha. No dobrze, spróbujmy. Teraz to tyle. Więcej szczegółów w tej sprawie w audycji Do Południa przedstawi Michał Nogaś. I cytując mistrza, już nigdy nie będzie takiego piątku. Programu jest Premio Opony Autoserwis. Ponad 130 serwisów samochodowych w Polsce. www.premio.pl. Ale jeszcze środa 5 po 9. Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od piłki nożnej wczorajszych meczów towarzyskich. W jednym z najciekawszych Włosi jeden do jednego zremisowali z Anglikami. Remis przyjęty został jako sprawiedliwy, nie do końca i nie przez wszystkich. Selekcjoner Włochów Antonio Conte nie ukrywał. Szkoda, bo mieliśmy liczne okazje przeciwko tak mocnej drużynie jak Anglia. Conte szczególnie zadowolony był z zawodników młodych, stawiających pierwsze kroki w narodowej kadrze, jak autor bramki dla Włochów Graziano Pelle. Po dość wyrównanej pierwszej połowie, w drugiej Włosi momentami byli w opałach i tylko weteranowi Gigi Buffonowi w bramce zawdzięczają, że skończyło się głównie na strachu. Wystraszony był i to już przed meczem sam Antonio Conte, bo nie wiedział do końca jak przyjmie go dawna turyńska publiczność. Atmosfera dość szybko się na szczęście rozładowała, a pożegnanie było już wzruszające i gorące. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Ciekawie w Turynie, ciekawie było też w Amsterdamie. Holendrzy 2 do 0 pokonali Hiszpanów, Portugalczycy sensacyjnie, acz grając w rezerwowym składzie przegrali 0 do 2 z Wyspami Zielonego Przylądka, a Słowacy ograli 1 do 0 Czechów po golu piłkarza Legii Warszawa, Andrzeja Dudy. Zabraknie go dziś, rzecz jasna, w pierwszym meczu półfinałowym w Pucharze Polski Legia zagra na wyjeździe z podbeski bielsko biała. Myślami, jesteśmy już w finale, mówi lewy obrońca Mistrzów Polski Tomasz Brzyski. My się nikogo nie obawiamy. Jedziemy tam zwyciężyć i, i tak do tego podchodzimy. Chcemy tam wygrać, żeby już sobie zapewnić dobry start do finału. W drugim półfinale robiący furorę w rozgrywkach piłkarze błękitnych Stargard Szczeciński zagrają u siebie z Lechem Poznań. Gospodarze to półamatorzy. Grę w piłkę łączą z inną pracą. Bramkarz Marek Ufnal na co dzień jest strażnikiem. W więzieniu. Przychodzę na trening i staram się pracować jak najlepiej. Nie wspominam, że byłem w pracy, czy byłem na noce, bo to nie służy. Ja mam pracować normalnie, tak jak profesjonalny zawodnik. To jest przyjemność, tak, dla takich chwil, jakie przeżyliśmy. Warto pracować na treningu ciężko i zarzynać się litry potu wylewać po to, żeby przeżyć takie coś, jak my przeżyliśmy w Krakowie. Tym, którzy zapomnieli, przypominamy, że błękitni w ćwierćfinale Pucharu Polski wyeliminowali Krakowie. Dziś się z Lechem zagrają o 16.30, mecz pod Beskidzia z Legią o 20:00. Leszek Blanik, kibica nie tylko gimnastyki sportowej, pamiętają doskonale mistrza olimpijskiego z Pekinu, a ten zaczyna nowy rozdział w swoim życiu. Właśnie został trenerem kadry narodowej. Cel jest jasny. Medal olimpijski 2020, najpóźniej 2024. I to jest mój cel i myślę, że przez 10 lat uda się go na pewno zrealizować. Powiedział świeżo upieczony trener reprezentacji Polski w gimnastyce sportowej: Życzymy trenerskich sukcesów, mistrzu. A wszystkim biegaczom, którzy staną na starcie trzeciego Orlen Warsaw Maraton, tego, żeby dobiegli do mety. Jeżeli ktoś nie czuje się na siłach, by pokonać 42 km i 195 m, może wziąć udział w biegu Oshina 10 km. Te imprezy zaplanowano na 26 kwietnia. Dzień wcześniej nasz trójkowy marszobieg Biegam, bo lubię pomagam, na dystansie niecałych 5 km. Do tego startu nie Trzeba się specjalnie przygotowywać. Warto się za to szybko zarejestrować na portalu orlenmarathon.pl, bo pakiety startowe są bezpłatne i lada chwila może ich zabraknąć. Sponsorem programu był Premio Opony Autoserwis. Ponad 130 serwisów samochodowych w Polsce. Nie wiem, czy chcę to czytać. W dzień wszędzie zachmurzone niebo. Będzie padał deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Miejscami też możliwe burze, a w górach spadnie do 10 cm śniegu. Wiać będzie miejscami bardzo silnie do 80 km na godzinę, a nad morzem i wysoko na szczytach do 90 km na godzinę. Wyższe ciśnienie w południe w stolicy wyniesie 980 hektopaskali. Najzimniej 4 stopnie w Suwałkach, 5 w Białymstoku, 6 w Poznaniu, najcieplej 7 we Wrocławiu. Idą święta. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.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 EUROCOMPL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 Żegnamy reklamy Trójka Program trzeci Polskiego Radia 12 minut po dziewiątej Do południa Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie Elżbieta Malinowska, Katarzyna Próżnicka i Michał Nogaś 53 lata, piękny wiek Tyle dziś kończy program trzeci I hope you'll soon recover, me, I'll go from one extreme to another, and then my friends just might ask me, I say, Martin, maybe one day you'll find true love, I say, maybe, there must be a solution to the one thing, the one thing, you can. ABC na początek dzisiejszego wydania do południa The Look of Love. Dziś 53 urodziny programu trzeciego. To dla nas tu przy 357. Mam nadzieję, że także dla Państwa ważny i wyjątkowy dzień, a w tym roku świętujemy w sposób taki, jakiego jeszcze nie było. Trójkowy znak jakości. Dziś ten właśnie znak przyznamy po raz pierwszy. Nie książce, nie płycie, nie festiwalowi, nie wydarzeniu, a miastu. Tak, miastu, ale któremu? Wszystko stanie się jasne dziś w audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki, gdy decyzję w imieniu kapituły trójkowego znaku jakości ogłosi nasza szefowa Magda Jeton, ale ja dziś w do południa będę państwu podpowiadał. Które z miast otrzyma jako pierwsze na świecie trójkowy znak jakości? Być może włączą się Państwo do zabawy. Będzie można dziś w do południa zdobyć kubki i torby z naszym znakiem jakości. Logo zaprojektował Andrzej Pongowski. Jak wygląda to logo, jak wyglądają te torby i kubki? Można zobaczyć na naszej stronie Radio.pl. ukośnik trójka na naszym profilu facebookowym. Zapraszam. A co do podpowiedzi, to może zaczniemy w sposób nieco skomplikowany, ale może coś to Państwu powie. Gru, gru gru, gru gru pięknie jest na wiosnę tu tu, czyli gdzie? tak, w roku 1958 dziewięcioletnia wówczas Jagusia Błażejewska na antenie Polskiego Radia mówiła o tym mieście w specjalnym wierszyku, to jeszcze raz gru gru gru gru gru, gru. pięknie jest na wiosnę tu 71 335 koszt SMS a to złotówka plus vat, jeśli już Państwo wiedzą Proszę spróbować kubki i torby z naszym znakiem jakości, który dziś po raz pierwszy na świecie i w historii naszego programu przyznamy miastu do zdobycia. 71335. Jeszcze jedna ważna wiadomość dziś w do południa się pojawi. Być może słyszeli ją Państwo już w naszym serwisie o dziewiątej. No, wszystko wskazuje na to, że przyjdzie nam się z redaktorem manem rozstać w piątkowe poranki, a to dlatego, że zamarzyła mu się, zamarzyło mu się być maszynistą. Wie ja nawet chciałem się dogadać w PKP, czy nie można by ułożyć torów od mojego mieszkania do radia, im sobie jeździł Pendolino do pracy. Ale wahają się. I dlatego przed nami za dwa dni ostatni taki piątek między szóstą a dziewiątą. Szczegóły po dziesiątej w do południa. Piosenka dnia dziś na naszej antenie w urodziny. Warpaint. Start by Living dziś w piosence dnia na naszej antenie. No i już Państwo zgadują, jakie miasto otrzyma dziś jako pierwsze na świecie nasz trójkowy znak jakości. Trochę Państwa, Jagusia, lat dziewięć, chyba zmyliła jednak. Gru, gru, gru, gru, gru, gru, gru, pięknie jest na wiosnę tu. Przede wszystkim typują Państwo, że to miasto na K. No to posłuchajmy całego wierszyka. Nowy Rynek. Ratusz jak pan strojny na pośrodku rynku Wkoło niego stoi sto nowych budynków Dach ma piękny, kolorowy, żółty, czarny, fioletowy Rynek w się ubiera Najpiękniejszy będzie teraz Domki nowe, niezburzone, płaskorzeźby przystrojone i gołąbki tu gruchają, gru, gru, gru, gru, gru, gru, pięknie jest na wiosnę tu. Gru, gru, gru, gru, gru, gru, gru, pięknie jest na wiosnę tu. Z tym pięknie jest na wiosnę to bym nie powiedział, że tak jest, bo spędziłem ostatnie dni w tym mieście, które dziś otrzyma nasz znak jakości. I jednak były śnieżyce. 71335, o jakie miasto chodzi do zdobycia kubki i to z naszym znakiem jakości. 71335. Panie się daj mi kogoś, kto nie zmąci wody w mym stawie. Kogoś kto nie pryśnie, jak zły sen, gdy ryb w mym stawie zabraknie U -u -u. Gdzie znajdę takiego, U -u -u. pięknie dobrego U -u -u. Gdzie znajdę takiego, U -u -u. pięknie dobrego Daj chłopaka, nie wariata, daj nie palacza nie biedaka, daj nie pijaka Nie Polaka, daj nie przydala Prześlij mi chłopaka Nie wariata, daj nie cwaniaka Nie pajaca, daj nie pijaka Nie Polaka, daj nie biedaka Prześlij mi Music. 27 minut po dziewiątej to jeszcze, przed ją, nowy Blair. Drugi singiel z niej, Lansom Street, to był ble, punktualnie 9.30. Sponsorem programu są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów budownictwa drogowego Autostrada Polska, 13-15 maja. Informator ekonomiczny. I hold. I hold. Bartosz Marczuk z tygodnika w prosti, Wiktor Legowicz. Też Pan Wiktor tutaj poka pokasuje. No właśnie, niestety, niestety. Jakoś tak go wzięło akurat teraz. Gratuluję awansu. E, tak, faktycznie jestem w tej chwili zastępcą redaktora naczelnego tygodnika wprost. Redaktorem naczelnym zmienił się jest Tomasz Wróblewski. E, także będziemy się spotykać już w starej, w starej formule, ale nieco w nowej roli. Gratuluję jeszcze raz. Potwierdza się Panie Bartoszu to, o czym niedawno mówiliśmy. Na, bo, mianowicie na początku zeszłego roku stawka akcyzy na wódkę wzrosła o 15%. No i mamy problem yy, i to chciałoby się powiedzieć, że mamy problem, dlatego, że pouczająca lekcja Artura Laffera <gry> działa, czyli przypomnijmy tego ekonomisty, który mówił o tym, że jeżeli przesadzimy z zestawkami podatkowymi to te sta to po prostu wpływy do budżetu nam maleją. Ja przypomnę, że przed laty obniżyliśmy akcyzę na alkohol i te wpływy były o wiele wyższe, a w tym roku mamy klops dlatego, że 2013, czyli przed podwyżką akcyzy wpływy to było ponad 7 miliardów złotych. Rok później to jest 6,6 miliarda złotych. A jak szacuje Instytut Sobieskiego, który przygotował raport i jego wiceszef Maciej Rabkiewicz, w tym roku to będzie zaledwie 6,4 miliarda złotych. No chciałoby się hmm. rzec, fiskalizm nie popłaca. Ale pamięta pan, ludzie specjaliści, ekonomiści przestrzegali przed tym. Tak, no bo nie jest to jakoś nadzwyczajne tajemnicą, że jeżeli zwłaszcza Polska, która jest krajem granicznym, gdzie mamy tutaj możliwość no, zaimportowania w cudzysłowie tego alkoholu ze wschodu, o wiele tańszego, też z przemytu, no jeżeli będziemy nadmiernie windować tutaj ceny, no to wtedy, wtedy wpływy będą niższe. No doświadczamy tego w tej chwili namacalnie. No trzeba się zastanowić nad, ja to nazywam czymś, co się nazywa polityką Excela, że ktoś po prostu w Excelu w Ministerstwie Finansów przychodzi, wpisuje sobie w tabelkę po lewej stronie, że o tyle procent podwyższy akcyzę i po prawej stronie mówi będą koszą, świetne wyniki dla budżetu, jak, powiem, prawda? Wpływy. No. A to tak nie działa. Gospodarka to ludzie, gospodarka, przypomnijmy z nauką społeczną, bo dziedziną są ludzie, oni się zachowują uwagę. elastycznie i to trzeba brać pod uwagę. No i, Ale Panie bardzo szara strefa kwitnie w... No właśnie, no, szara strefa kwitnie. Jesteśmy tutaj na wschodzie, więc mamy tę możliwość dopływu. Jeszcze wspominając nieraz tu, żeśmy rozmawiali o moim rodzinnym Rzeszowie, pod Rzeszowem są specjalne na przykład samochody, które mają 80 czy 90 litrowe baki, gdzie przywozi się alkohol, gdzie się, przepraszam, mm. paliwo, to niedługo pewnie zrobi no się tak, żeby I to I wszyscy oczywiście o tym wiedzą. Tak, alkohol. Dawno nie mówiliśmy o meblach. Ma się ten rynek wręcz fantastycznie. Eksport rośnie cały czas i będzie jeszcze lepiej. Dlatego, że proszę słuchać, 18 firm meblowych zbudował konsorcjum, które ma teraz przyczynić się do tego, żeby te nasze meble były jeszcze ładniejsze i lepiej robione. Tak, to jest bardzo dobra informacja, dlatego, że po pierwsze dogadali się u konkurenci. To jest już sama w sobie. Do tej rzecz tej dość, dość niezwykła. Po drugie, przypomnijmy, że jesteśmy trzecim w Europie i czwartym na świecie eksporterem czy producentem mebli, to jest nasz hit eksportowy. I po trzecie wreszcie, ten wspólny konglomerat, gdzie oni aplikują o pieniądze z, yy, specjalnie dedykowane właśnie na, yy, na rozwój firm, to jest, yy, to jest wspólny konglomerat, który będzie aplikował pieniądze na innowacje. Ktoś może powiedzieć, no Jakież to innowacje w przemyśle meblowym, czy, czy, czy paździerz będzie tak, czy inaczej, ale to jest nieprawda. I to jest bardzo ważne. Dlatego, że design, dlatego, że pomysły na te meble, dlatego, że sposób i produkowania, dlatego, że sposób procedury, które tam obowiązują, to też są innowacje. My nie zapominajmy, że to nie jest tylko i wyłącznie superkomputer, ale również pewne procesy technologiczne, mhm. procesy inwestycyjne. Panie Wiktorze, no przyklasnąć tę inicjatywę, cieszmy się, że firmy dochodzą do takiego... Do takich, takich wspólnych, do takich wspólnych przedsięwzięć. Pamiętajmy, że po 25 latach, o czym pewnie powtarzamy tutaj bez przerwy w Informatorze Ekonomicznym, musimy przeskoczyć o szczebelek, czy właściwie o duży szczebel, jeżeli chodzi o naszą gospodarkę, na ten szczebel innowacyjny, no bo ta gospodarka naśladowcza, którą w tej chwili, no właśnie ten, ten model właściwie ta się Oczywiście kończy. dzięki temu eksport też wzrośnie. No oczywiście, jeżeli I pamiętajmy i, i o tym. te meble będą bardzo bardziej dostosowane do gustów, zwłaszcza tych bardziej narodów, które mają grubsze portfele, to będą po prostu je kupować. I teraz przypominamy, od dziś banki muszą informować kredytobiorców o tym, jak ewentualnie mogą wzrastać ich raty. Chodzi tak. o to, żeby uchronić się przed tym całym problemem, który mamy z Frankowiczami. I też uchronić się przed dodatkowymi kosztami, które w tej chwili banki nam oferując kredyty dość często dość często mm, też dodatkowe takie no, różnego rodzaju opłaty z tytułu ubezpieczeń, z tytułu jakichś dodatkowych kosztów, ubezpieczenie od y, do życia, ubezpieczenie od bezrobocia. I, w, dziś I wchodzi... wychodzą niebotyczne sumy. Niebotyczne, tak. No, przy kredycie, który sięga kilkudziesięciu tysięcy, może to dojść dodatkowo, nie wiem, na przykład 50%. E, nie wszystkie to jest oczywiście obowiązkowe, no ale klienci czasami są niedoinformowani. Po, wchodzi dziś rekomendacja tak zwana u Komisji Nadzoru Finansowego, od dzisiaj wchodzi i te banki po prostu będą musiały przy okazji właśnie Między innymi sprzedaży tych dodatkowych produktów, stosować o wiele bardziej przejrzyste procedury. Też nie będą już bezpośrednio zaangażowane w sprzedaż tych produktów, ale staną się takim formalnym pośrednikiem, przez co klient będzie zyskiwał większe prawo. No, powtarzamy to też, już trzeci raz powtórzę, powtarzamy to też w informatorze ekonomicznym. No, trzeba tutaj specjalnie przyglądać się tym umowom, rzeczywiście je czytać, choć to brzmi dość abstrakcyjnie, bo czasami one są ogromnie rozbudowane, no ale, ale trzeba, ale trzeba no, żeby się zapalało nam czerwone światełko, kiedy faktycznie te bierzemy na przykład 50 tysięcy, a dodatkowo mamy zapłacić 20 tysięcy jakichś dodatkowych, dodatkowych W każdym razie teraz opłat. klient będzie musiał podpisać, że zapoznał się z tymi instrukcjami. No panie Wiktorze zawsze musiałbym podpisywać, dobrze. no ale powiedzmy sobie, że teraz będzie to... Ze szczególną nie, ostrożnością. Tak jest. Ponad 20 milionów złotych czeka w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na, taki, na takie pilotażowe pożyczki dla pani, które chcą założyć swój biznes. Bardzo tak. dobre oprocentowanie, bo tylko 2% Dokładnie. rocznie. I od 13 kwietnia do końca roku można składać wnioski. Tak, jest to kwota od 20 do 40 tysięcy. To jest na założenie biznesu. Pilotaż rusza przeprowadzony przez par w ośmiu województwach, w tych powiatach, gdzie bezrobocie jest dość wysokie. Ja tylko cieszę się z tego, bo na razie jest to pilotaż, jest to 20 milionów, umówmy się, że nie jest to jakaś wielka skala, ale później pewnie będzie Zapewne większa. Zapewne będzie więcej. Tak, ja natomiast cieszę się z tego, że jednak zaczynamy przestawiać te formy pomocy właśnie przy zakładaniu biznesu na te formy zwrotne. Dlatego, że do tej pory często mieliśmy, lecz z taką sytuacją, przypomnijmy w poprzedniej perspektywie finansowej, na przykład z tego programu operacyjnego Kapitał Ludzki można było dostać 40 tysięcy na biznes, albo teraz z urzędów pracy mamy te 20 parę tysięcy złotych na biznes, że no, ludzie brali te pieniądze, po czym po na przykład roku, kiedy już właściwie formalnie nie musieli zwracać tych pieniędzy i formalnie rok prowadzili firmę, zamykali ją i te pieniądze przepadały. Mhm. Dobrze jest, że państwo wspiera przedsiębiorczość, ale z drugiej strony to robi to z naszych pieniędzy, jako podatników i trzeba, i trzeba przyglądać się, czy te projekty, które, te projekty, które są z tych pieniędzy yy, yy, yy, uruchamiane, one mają szansę przeżycia. Mamy pewność większą, że, tako, że, że, że taką przeżywalność będą miały w sytuacji, kiedy ktoś, kto bierze te pieniądze, będzie musiał je zwrócić. Podobno statystyczny Polak Średnio przeznaczy 360 zł Na zakupy wielkanocne I teraz tak Według work service Profesor medycyny, który zarabia 38 tysięcy złotych miesięcznie Będzie potrzebował półtorej godziny Żeby zarobić te 360 zł Natomiast księgowa Która zarabia 2700 zł Będzie potrzebowała 2,5 dnia no i cóż tu, panie Wiktorze, jeszcze dodać? No, te, te, te, te, ten... zastanawia mnie ten, ten lekarz czy profesor medycyny te dane 38 yy, tysięcy to brzmi... No pewnie lekarze się zaraz oburzą i będą pisać do prowadzącego co ten... Y, co, co ci panowie tam opowiadają, y, że lekarz medycyny zarabia 38 tysięcy. To jeszcze raz zaznaczam dobitnie, bo agencja work service y, podała <laughs> takie dane i za tym... Cytujemy. Za tą cytujemy. agencją cytuję. No tak. No i te 360 zł to chyba zdecydowanie też mniej niż y, niż Święta yy, bożonarodzeniowe. No cóż, no, yy, no, wydamy pewnie te pieniądze. No wydamy. Bardzo Marczuk z tygodnika wprost i Wiktor Legowicz. Dziękuję. I do jutra 9.30.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 Program trzeci Polskiego Radia. Za 18 minut 10, za chwilę kolejna podpowiedź. Przypomnę, dziś jedno z miast otrzyma trójkowy znak jakości. Które? 71335 koszt SMS-a złotówka plus VAT. Kilka osób już poprawnie odpowiedziało. Od, znaczy nowy porządek. Coś jest w tym haśle. Do południa. Zaprasza Michał Nogaś. Na przykład Nowy Porządek Miejski. Dziś jedno z miast, jako pierwsze na świecie i pierwsze w naszej historii na nasze 53. urodziny w uznaniu zasług. Otrzyma znak jakości programu trzeciego. Który to z miast? Oto kolejna podpowiedź. Przypomnę, 71335 koszt smsa to złotówka plus VAT. Przenieśmy się teraz na plac. Plac to może być słowo klucz na bardzo ważny plac w tym mieście. W naszym mieście jest budynek z 1930 roku, to jest potężny bank zaprojektowany od początku jako bank, taki trochę nawet mini wieżowiec, ale na jego portalu możemy podziwiać do dzisiaj rzeźby, które przedstawiają staroegipski samochód, staroegipską sekretarkę ze staroegipską słuchawką staroegipskiego telefonu w ręku. Zanim zaczęto wznosić ten bank, kilka lat wcześniej, dokonano odkrycia grobowca Tuttenhamona, no i cały świat, Europę, Amerykę ogarnął szał. Wszędzie był Tuttenhamon, wszędzie był Egipt, wszędzie były różnego rodzaju przedmioty nawiązujące do sztuki egipskiej i nasi artyści postanowili, że nie będą gorsi, zareagowali w sposób bardzo dowcipny. I dlatego zobaczymy tam też staroegipskiego jamnika i szereg takich innych przedmiotów, jak na przykład staroegipski fikus w doniczce. Zapraszamy, zachęcamy. Hmm. 71335. Jakież to miasto otrzyma dziś trójkowy znak jakości. I'm the gonna... love. smsach od państwa, wiele wypowiedzi, odpowiedzi, podpowiedzi, że chodzi o miasto na S. Jeśli powiem tak, mm, mm, to będzie to jakaś podpowiedź? Z dala od trójki. Nie zawsze na poważnie dziś. Jan Niebudek. Jakby to było, gdyby Prima Aprilis trwał przez cały rok? Wie to nasz dzisiejszy gość. Zanim jednak go przedstawimy, pozwólmy mu opowiedzieć pewną historię. Ostatnią karierę zrobiła informacja o zakwestionowaniu 100 tysięcy podpisów dla Janusza Korwin-Mikkego. Mówi Rafał Madajczak, autor aż dziennika, w którym znalazła się owa informacja. No pomysł był taki, że zamiast Peseli jego młodzi zwolennicy wpisywali numery legitymacji szkolnych, w domyśle gimnazjalnych. News zaczął żyć własnym życiem i za parę dni, jak donieśli czytelnicy i internauci, znalazł się w Gazecie Pomorskiej, jeden z największych dzienników regionalnych w kraju, jako element analizy wyborczej. To znaczy, że u Korwina trochę problemów, bo Państwowa Komisja zakwestionowała te 100 tysięcy głosów przez właśnie legitymacje szkolne. Pora powiedzieć nieco więcej. Aż Dziennik to internetowa gazeta publikująca tak zwane fake news, czyli fałszywe wiadomości. Aż Dziennik nie jest jedynym takim miejscem w polskim internecie. Duże grono czytelników ma także Factoid. W Stanach Zjednoczonych od lat działa znakomity The Onion, którego kolejne artykuły aż ociekają absurdem i czarnym humorem. Seniorka utrzymuje aktywność umysłu dzięki przemyśleniom na temat śmierci. Naukowcy odkryli, że jedzenie nie tylko koi nasze smutki, ale ma też inne działanie. Oto przykłady tytułów artykułów The Onion z ostatnich dni. Jak słychać, w mniejszym stopniu czerpią z polityki, w większym z życia. Taki kierunek, żeby mówić nie tylko o tym, co na wiejskiej, obrał też Rafał Madajczak jego aż dziennik z czasem zaczęło mnie to męczyć. Też odniosłem wrażenie, że czytelników też to trochę męczy i zacząłem świadomie sterować z dala od tej polityki, chyba, że dawało się tę politykę połączyć z popkulturą, na przykład jak właśnie teraz ostatnio kandydatów na prezydenta udało się włożyć do gry komputerowej. Jest klasyczna gra fabularna Baldur's Gate i ta gra ma kreator postaci i można też dołączyć do tego zdjęcie, więc wziąłem zdjęcia kandydatów oficjalnej ich kampanijne, trochę je pod Zastosowałem, żeby wyglądały na takie starsze i wkleiłem do gry. I tak powstał Bronkom, czyli władca zwierząt, Aduda, mistrz zauroczeń czy iluzji, już nie pamiętam, i Paweł Kukis jako berserker. A dlaczego właściwie tak chętnie czytamy fałszywe wiadomości? Media mówią tak samo, ciągle. Odczuwam pewne zmęczenie konwencją mówienia o newsach, głównie w telewizjach informacyjnych. Zdarza się, że reporter musi się trochę powymądrzać na końcu, usiłuje tam spuentować jakoś ten materiał i mówi, że czas pokaże. Co będzie dalej, czas pokaże. Czułem, że to jest takie sztuczne, że to jest nikt tak nie mówi, nikt tak nie akcentuje, nikt nie siedzi tak sztywno, nikt nie kończy puentą każdego zdania. Satyra pozwala powiedzieć trochę inaczej, mówić inaczej o newsach, dlatego ja upieram się, że aż dziennik i podobne tego serwisu to jest jednak dziennikarstwo. Choć oczywiście niektórzy będą się upierać, że to tylko rozrywka. Nie zapominajmy jednak, że nawet ona może skłaniać do refleksji. Satyra sprawia paradoksalnie, że ludzie chcą o tych newsach rozmawiać. Aż dziennik. Najlepsze zmyślone newsy w kraju. Tak o sobie mówią i na naprawdę, naprawdę jest zabawnie na tej stronie. Polecał dziś w cyklu z dala od trójki pan Jan Niebudek, a my po dziesiątej więcej o mieście, które dziś otrzyma trójkowy znak jakości.